Bardzo wspaniałą, wesołą nowiną dla nas jest, że Chrystus się narodził, że jest z nami wśród nas, że jest obecny między nami. Moi drodzy, ale każdy z nas ma swoje jakieś piękne, radosne nowiny, wesołe nowiny. Na przykład niektórzy małko, małżonkowie pewnie wspominają, jak powieścili swoim rodzicom, że zamierzają zawrzeć związek małżeński. Może się rodzice domyślali, a może było to coś niezwykłego, tajemniczego, nowo odkrytego. Podobnie trochę jest w przypadku nas, kapłanów, kiedy y, tą nowinę wesołą odkrywaliśmy o powołaniu, najpierw sami w swoim sercu, a później opowiadaliśmy o niej swoim rodzicom i innym osobom. Tak się składa, że dzisiaj jest z nami, akurat w tej chwili znajduje się w miejscu w Nawie, gdzie jest ołtarz błogosławionego księdza Romana. Jest z nami pewna osoba, którą chcę wywołać tu niejako do tablicy, poprosić tu do pulpitu. Bardzo serdecznie zapraszam goszczącego dziś u nas diakona Mateusza, aby krótką refleksją podzielił się o tej wesołej nowinie swojego powołania. Może jest tu z nami, albo słucha, słucha nas przez transmisję jakaś osoba, młoda osoba, do której Duch Święty dobija się, albo dobije się, aby powiedzieć tak Panu Bogu. Bardzo serdecznie zapraszam. Trochę mnie ksiądz Janusz zaskoczył, jak poprosił mnie o to, żebym coś powiedział jeszcze podczas kolędowania, ale mam podobno dwie godziny, także się myślę, że wyrobimy. Także. Tak jest, dobrze. Mam na imię Mateusz, pochodzę z Dębicy i z moim powołaniem, odkrywaniem powołania może nie było tak prosto, jakby się mogło wydawać, bo generalnie miałem inne plany. Byłem na studiach. Po, po maturze poszedłem na studia do Krakowa, na studia informatyczne i w tym kierunku szedłem. Chciałem też założyć rodzinę, mieć żonę, więc wszystko jakby w tym kierunku układałem. Mimo, że w parafii u siebie w Dębicy byłem ministrantem, rektorem, byłem w grupie młodzieżowej, ale jakoś tak w tym kierunku miałem ustawione myśli. Może gdzieś podczas składania papierów na studia przemknęła mi myśl, że żeby złożyć też do seminarium, ale jakoś tak to była taka chwilowa, taka myślę, że od razu ją zbyłem. I potem na studiach, po dwóch latach studiów, studiowania, zajmowania się praktycznie tylko nauką i studiowaniem gdzieś tam ze znajomymi, spotykaniem się i tak dalej, poznałem duszpasterstwo akademickie. I to był taki zwrot trochę w moim życiu, bo do tej pory moja relacja z Panem Bogiem wyglądała mniej więcej w ten sposób, że chodziłem w niedzielę do kościoła i czasem gdzieś tam się pomodliłem w ciągu tygodnia, ale jakoś nie było to specjalnie yy, taka wiara głęboka. Ale dzięki temu, że poznałem duszpasterstwo akademickie, zacząłem chodzić na spotkania yy, z... Katolicką, Katolicką, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, akademickim, studenckim. I tam mieliśmy spotkania z księdzem, mieliśmy sześć świętą w tygodniu, adoracje I to mi pozwalało też bliżej poznać Pana Boga, jakoś pogłębić tą relację z Panem Bogiem, że, że to pragnienie poznawania Pana Boga się we mnie pogłębiało. Też zapisałem się wtedy na kurs Alfa bo w ogóle moja przygoda z duszpasterstwem właśnie zaczęła się od kursu Alfa. Wyglądało to w ten sposób, że gdzieś tam na Facebooku przeglądałem, po prostu sobie tak scrollowałem Facebooka i wyskoczył mi plakat Alfy. I wszystko w porządku, zaciekawiła mnie tylko jedna informacja, że na tych spotkaniach kursu Alfa jest darmowa kolacja dla studentów. Więc ja stwierdziłem, że no to jak dla studentów jest darmowe jedzenie, no to nie ma problemu, no to ja się w takim razie zapiszę, zobaczymy co to będzie. No i właśnie dzięki temu też zostałem tam na, na dłużej. Kurs Alfa to jak ktoś może nie, nie poznał tego kursu, to jest taki kurs, gdzie trwa kilka spotkań, kilkanaście w ciągu semestru, raz w tygodniu się spo, są spotkania i polega to na tym, że są tematy podejmowane na temat wiary. Na początku są takie bardzo podstawowe, czy jest w życiu coś więcej, kim jest Jezus, dlaczego Jezus umarł, no takie bardzo podstawowe, ale wtedy to było dla mnie bardzo pomocne, bo y, te wykłady, konferencje, które tam były pomogły mi właśnie bardziej poznać tą moją wiarę, którą, y, którą się kieruję w moim życiu. Też poznałem wspaniałych ludzi, studentów, nie tylko księży, no i to, to jakby też pomogło mi rozwinąć się w wierze. No i tak trwając w tym wszystkim już, powiedzmy, rok chodziłem na duszpasterstwo, potem poszedłem na, na pielgrzymkę, wcześniej też poznałem dziewczynę, poszliśmy razem na pielgrzymkę do Częstochowy, ja już byłem tam, nie wiem, z ósmy raz może. No i na tej pielgrzymce, to już było po, po trzecim roku studiów, yy, przeszła mi taka myśl, że a może by spróbować pójść do seminarium, jak tak patrzę na, na księży, którzy, którzy są, którzy pielgrzymują, takie pragnienie się we mnie zrodziło, że właśnie też miałem takie pytanie, czy może być spróbować w seminarium, no ale że jakby no to byłem z dziewczyną, no to od razu gdzieś tam ta myśl, tą myśl zbyłem, bo stwierdziłem, że no, no nie będę robił takich rzeczy, ale ta myśl mi nie dawała spokoju, gdzieś drążyło we mnie to takie pragnienie, żeby może spróbować, może spróbować, żebym się zapisał, może to będzie dobra droga, no i w końcu gdzieś tam po trzech dniach na tej, na tej pielgrzymce takiego bicia się z myślami stwierdziłem, że dobrze Panie Boże, to ja spróbuję, zapiszę się, złożę papiery do seminarium i, i może coś z tego wyjdzie, tylko mi w tym pomóż. To był taki warunek, że, że właśnie, że Panie Boże ty mi, ty mi w tym pomóż, bo ja sam nie dam rady. No i zostawiłem na, na, na początku tę myśl. Podjąłem taką decyzję, że, że, że chcę być księdzem, że to pragnienie się we mnie zaczęło rozwijać. I tak minęła ta pielgrzymka. I gdzieś po dwóch dniach, po dwóch tygodniach y takiego powiedzmy wiercenia, znaczy wiercenia, takiego rozwijania tego pragnienia pójścia do seminarium, bo jeszcze y taki ksiądz na pielgrzymce dał mi radę żebym spróbował po prostu poczekać jeszcze chwilkę, żebym nie podejmował tej decyzji od razu, to właśnie posłuchałem tego księdza i po, i po dwóch tygodniach dopiero podjąłem taką ostateczną decyzję, że, że no, pójdę do seminarium. Więc pożegnałem się z dziewczyną, dokończyłem pracę na studiach i, i po tym pierwszym stopniu poszedłem do seminarium. Jednak żeby nie było tak kolorowo i ładnie i wszystko super, to też zdarzały się w moim życiu wątpliwości, bo od momentu podjęcia decyzji do momentu pójścia do seminarium było mniej więcej jeszcze cały rok akademicki. Więc też przyszły też takie momenty, oczywiście na początku jak potem decyzję, to ja wiedziałem, że to jest po prostu moja droga, że to jest to, że będę super księdzem kiedyś, że będzie fajnie i tak dalej. I miałem takiego powera. I to potem po semestrze, po pół roku przyszły wątpliwości że to może nie jest tak do końca, może to ja się pomyliłem, może Pan Bóg chce może jednak, żebym był ojcem i rodziny, założył rodzinę. I tak myślałem o tym, tak mi to nie dawało spokoju i w pewnym momencie powiedziałem, Panie Boże, no to co ja mam robić w końcu, mam iść do tego seminarium, czy nie iść, jak to, mam, jak to mam zrobić, co mam zrobić w ogóle? I to tak właśnie wtedy było podczas modlitwy wieczornej przed spaniem, położyłem się spać i na jakby dwa dni później byłem w duszpasterstwie, tam, myśmy, tam mamy tak, mieliśmy taki dom akademicki, gdzie tam była jakaś, jakaś robota do sprzątania, no to akurat miałem posprzątać. I kończyłem to sprzątanie, przyszła do mnie koleżanka, mówi mi, że tu jest takie spotkanie, nazywa się Krąg Biblijny, jak chcę, to mogę zostać, bo tutaj rozważamy Pismo Święte. Ja nigdy nie byłem na takim spotkaniu wtedy akurat, więc stwierdziłem, że akurat mam trochę czasu, to mogę zostać. No i zostałem na tym kręgu biblijnym. Był, to była taka grupka studentów, był ksiądz i na tej grupce po kolei ten krąg biblijny rozważał kolejne fragmenty z Pisma Świętego. Więc ja tak przeszedłem na to spotkanie z marszu, dostałem Pismo Święte, ksiądz mówi, no to otwórzcie tam na kolejnym fragmencie z Ewangelii według świętego Marka. I akurat ktoś zaczął czytać, Ewangelia według św. Marka była o tym, akurat fragment trafił się o powołaniu celnika lewiego. Więc jak usłyszałem, usłyszałem że ktoś czyta słowa pójdź za mną, to dla mnie to był wtedy taki strzał, że no, Pan Bóg odpowiedział mi w ten sposób i, i, i że właśnie mam pójść tą drogą na, na księdza. I drugi strzał był wtedy, w tym samym czasie praktycznie, jak się dowiedziałem, bo nie wiedziałem wtedy, że Lewi to był Mateusz. Więc jak stwierdziłem, że jest Mateusz i jest pójdź za mną, no to ja już nie miałem wątpliwości, już podziękowałem i po prostu y, poszedłem y, dalej, y, zużyłem y, papiery do seminarium. Y, no i tak, znalazłem się tutaj już na, na szóstym roku, dlatego też y, proszę w imieniu wszystkich kleryków o modlitwę za nas, żebyśmy też wytrwali do końca yy, i też o przyszłe yy, powołania, by też ludzie młodzi nie bali się podjąć tej decyzji, bo to czasem się wiąże z takim, z taką zmianą nagłą w życiu, że trzeba coś zostawić, ale nawet gdyby to miał być tylko rok w seminarium, to warto spróbować, jeśli ktoś ma takie myśli, to, to naprawdę warto. I chwała Panu, dziękuję bardzo.